Pożegnanie To jest szósty odcinek podcastu Gry na serio. Dziękujemy za przesłuchanie. Zostawcie komentarz. Jesteśmy tak dumni jak Fantasmagieria. Dobra, to co? Mamy 10 października 2011 roku, a wysłuchajcie, bo tak chyba to się nazywa, co robicie. Tak, słuchajcie z całą pewnością naszego podcastu na serio.pl, Hej, myszek z tej strony z Wrocławia. Po drugiej stronie stolica. Stolica się odzywa, czyli Maciek i jeszcze jest Bartek. Tak, to ja. <laughs> tak, to ja. I co, chcę, podałoby teraz powiedzieć, czym się zajmujemy, ale miałem moim zdaniem obserwować to, bo wiecie, co słuchacie. Czyli Wszyscy jesteśmy... wiecie, że jesteśmy profesjonalnymi dziennikarzami tak <laughs> No, ale... Z... Ja nie wiem, jak ja sobie na te M4 zaoszczędzę przy tych pensjach, ale wiesz, to jest nie. to to nie zatankujesz raz z Porsche i będzie ok? <grymne> A, no to masz, masz, rację. masz rację. Słuchajcie, ja może powiem o tym, że o tym, że ściągnęło nasz ostatni podcast ponad 600 osób, za co dziękujemy. Duża zasługa w tym jest firma Apple, która nas umieściła na stronie głównej z czego się bardzo Nie wiem cieszymy. jak to możliwe. Ja też nie wiem jak to możliwe, no ale jak już nas tyle osób przesłuchało e, i e, nie, nie przeczytaliśmy w gazetach, że ludzie się pozabijali i rzucali się z okiem z tego powodu, to chyba warto jest kontynuować. No mm, i myślę, będziemy tak. starali się teraz e, chyba to w miarę regularnie nagrywać. Ja, my, ja chciałbym powiedzieć, że jeśli a te 600 osób ściągnęło nasz podcast. To, to nijak się ma do liczby fanów na Facebooku, i zachęcamy Was do dołączenia do, do elitarnego grona fanów. I to mówi, serio. i to mówi tak. I to mówi Bartek, który nie lubi Facebooka. Tak, <śmiech> jestem antyfanem. Ale jeśli nie lubicie Facebooka, możecie również nas śledzić na Twitterze i tej macie. Na Twitterze też jesteśmy gry na serio. I na Facebooku jesteśmy gry na serio. Tak? Dokładnie, także tam nas możecie znaleźć. E... I tak się szybetnę, No. gdyby ewentualnie rzeczywiście ktoś się tutaj zabłąkał i wszedł nie w tą ciemną uliczkę, co trzeba, to mówimy na serio o grach w tym podcaście. To tylko tak na marginesie. Nie? Aha. Bardzo, bardzo na serio. To jest najpoważniejszy podcast no. branżowy o grach. Zdecydowanie. <laughs> Zdecydowanie. No dobrze, to co? Zacznijmy może od WCG, na którym i WCG i SECU, tak? To się SECU tak. nazywa, na którym byliśmy razem z Bartkiem. Byliśmy akurat na finałach SEC i to były finały Mistrzostw Europy, jak się potem okazało. No i... Tak wbijasz na imprezy i nie jesteś pewien, co się dzieje dokładnie, na Dokładnie, <śmiech> dokładnie. Dobra, no to zacznijmy może od takich naszych ogólnych, bardzo, bardzo ogólnych wrażeń. Jak Ci się podobało? Wiesz, co prawdę mówiąc, pierwszy raz byłem na takiej imprezie stricte, nie wiem, e sportowej, o, mogę tak nazwać, bo na imprezach gamingowych już miałem okazję przybywać. I wiesz, co pierwsze moje wrażenie było naprawdę pozytywne. Bardzo fajne, jakby zagospodarowanie tej przestrzeni. Na głównej sali wielki telebin po bokach, jakieś mniejsze, mnóstwo jakichś wykoksanych stanowisk do grania. Dużo, naprawdę dużo ludzi, którzy po prostu są jakby ogarnięci w temacie. Fajne jakby miejsce, gdzie można sobie obczaić różne nie wiem, gadżety, które tam robił Samsung, generalnie robi Samsung. I też naprawdę duża przestrzeń zarezerwowana przez Microsoft i Xboxa i świetna promocja tej firmy, o której muszę pogratulować. Niestety nie było tam Sony ani Nintendo. A, to jest było dość... podobno sporo Kinecta. No? Było, było Mnóstwo Kinecta, aż za dużo chyba. Był Dance Central Były nie wiem, co tam jeszcze jakieś. A i stary, bo to, to jest też ciekawostka, że to nie było Dance Central jeden star. Tak, to było, to było Dance Central 2, bo potem oglądałem gdzieś jeszcze jakieś relacje. To było Dance Central 2, i wszystkie generalnie te gry, które były na Kinecta, to były wersje, których jeszcze nie ma na rynku i które o, się pojawią e, w grudniu. Dobrze. Więc tak. to po prostu bardzo dobrze świadczy o, o tak, Microsofcie. Właśnie jeśli już jesteśmy przy Microsoftie, jeszcze trzeba wspomnieć, że było, nie wiem, rock band, tak, DJ Hero. Nawet na głównej scenie mieliśmy okazję zobaczyć pojedynek w DJ Hero, tak, tak, gdzie tam piękne walczyły. dziewczyny walczyły mm. na mikserach. Piękne mówię dlatego, że wiecie, no, było daleko. a nie, Brzydko mówić brzydko o paniach, które. Ale, tam... Wiesz, ale sam fakt, że w jednym zdaniu mówisz coś takiego, jak gra i, i, i dziewczyna, to jest, wiesz, to. No. no a tam nie było ich zbyt wiele. Tak, poza, poza hostesami, które. Właśnie, jak ja, ja, ja, ja hostes. No, bo, ja bym powiedział, że z dupy nie urywały. A, no, tak się znacznie imprezy, jak jedziesz, nie wiem, tam na. Na zachód, do ten do Rajsiu, to, to wiesz, to tam hostessy dają radę. Ale to pojedziemy za rok. No to... jasne. I będzie profesjonalna relacja. Dokładnie, będzie profesjonalna relacja. Słuchaj. E... E, może jeszcze trochę o Microsoftie. Właśnie. Tak jakby poza tymi grami, które by pojawią się na Kinecta, było sporo gier, które jakby wychodzą teraz. I wcześniej chyba w trakcie imprezy, chyba nie wiem, w piątek czy czwartek, nie wiem, czy w sobotę, jeden z tych dni wcześniejszych, była nawet jakaś prezentacja Forcy czwór, Czwórki mhm. i w momencie, kiedy wbiliśmy w niedzielę, było dużo standów z Forcą odpalonym i można było sobie spokojnie pograć, pośmigać multi. Były też girsy które no, jak wiemy wszyscy wyszły pod koniec września, co jest całkiem nową jakby świeżą premierą. Wrażenie robiło, po, wrażenie robiły trzy Xboxy podłączone do wielkich plazm. Właśnie i to też była Forca. Tak, to też była forca i mogliście sobie zasiąść w takim nie wiem, bolidzie i oglądać, nie wiem, <laughs> naprawdę to, to, to robiło spore wrażenia, e, kiedy wsiadasz do, do takiego samochodu. Nie wiem, czy pamiętasz Maciek, jeszcze kiedy nagrywaliśmy z Jurkiem, no. z Julesem, to on przewidział ten fakt, że wejdziemy pewnego dnia do takiego Mediamarkt, i podejdzie do nas pan konsultant, pan sprzedawca i powie, że tutaj możemy mieć taką zajebiście fajną plazmę, a właściwie trzy plazmy, do tego trzy xboxy i gramy, prawda, właśnie w tym momencie w, w Kilzona Na takim... Na xboxie. No, no, no. No. No. A, nic nie wiesz. No. Póki co ekskluzyw no. Ostatnio no, no nawet, nawet w gazecie widziałem e, najgorętsza, tak to nie wiem, no, dobrze sprzedająca się gra e, na e, PS3 i okładka e, Gearsów ale to Także... była chyba meksykańska gazeta jeśli dobrze pamiętam ale wiesz, to nie zmienia faktu, że wszystko jest możliwe tak i, i najśmieszniejsze, że tam, był chyba notacja, tam była chyba anotacja że to jest tylko na Playstation 3 Girsy, trzy z okładką Gearsów drugich, więc bardzo no. przyjemne <laughs> No tu Bartek odezwał się w tobie fan <laughs> O, bo jestem strasznym fanem, bo jak tylko zobaczyliśmy stędy z gircami, tak dobra, macie jak obserwamy imprezę. No, no, no, no. <laughs> Przechodzimy w całe. Oprócz, ale oprócz tego w ogóle jeszcze a propos force forcy mi się przypomniało, że był tam też taki symulator w ogóle w Formuły 1 i to akurat nie była Forca, ale był to symulator. No, hmm. Chyba F1, tak. F1, no, także to też, też, też było fajne. No ale właśnie, były też girsy i od girsów tutaj, co co in plus, mogę, mogę powiedzieć, na mnie zrobiło to pozytywne wrażenie hostessa odganiała dzieciaki w ogóle, takie no. małoletnie, więc to było... Dobra. No, eat to... your face, dosłownie. No, wiesz a... co, dzieci podchodziły, stare żeby pozabijać, to ona mówi, ej, macie 18 a, lat. A, nie, nie, nie pogracie w Gearsy dzieci. No. A, ale co było śmieszne, tam obok zaraz, jak już, wiesz, wychodziło się z tego, z tej, z tej miejsca tam, gdzie był Microsoft i Gearsy, obok można było zagrać na kompakt w różne, nie wiem, tam szpile. I między innymi było Dead Island, i Maciek ma to pewnie udokumentowane gdzieś Mama. tam na zdjęciu, jak w Dead Island grał jakiś taki dzieciak, nie wiem, z 5 czy 6 lat, a tak <grym> na jest <grym> i... <grym grym> dla starszych graczy. To było bardzo takim fajnym kontrastem, że na jednej imprezie laska może odganiać ludzi od girsów, a w drugim miejscu dzieciak sobie pocina w Dead Island bez żadnego problemu. Ja już widzę z nagłówki w fakcie. Tak. Pięć lat jak obciął e, tak Dokładnie, bo... ale wiesz, najlepsze jest, że ojciec tam za nim stał stary, wiesz, się przyglądał, nie, A tam gościu rozpierdalał, po prostu Dajesz, klubiaki, dajesz, dajesz? Tak. tak, to było dobre. Czekaj, co, co, co jeszcze? Sam turniej był mega pozytywny, po prostu komentarz wgniatał moim zdaniem. Mm? Ja nie ja, ja jestem jakimś wielkim fanem StarCrafta, właściwie nie mam zbyt dużego pojęcia o tej grze, bo nie, jakby strategia to, strategia to nie jest zupełnie moje poletko, ale kiedy oglądałem finał i, i jakby po kilku minutach słuchania tego komentarza i obserwacji tego, co się działo na tym fajnym, dużym telebimie, który był właśnie na środku tej sali, jakby potrafiłem się w to wkręcić. Naprawdę, to, to była świetna dla mnie rozrywka. Tak? I miło było aż na to popatrzeć. Szczególnie, że ten komentarz dawał naprawdę dużo ci komentatorzy, byli, no, jakby. Dużo było takiej, nie wiem, takiej nerdowe, ner, nerdowej gatki, którą rozumiem tylko potrafią zrozumieć tylko no hardwerowi gracze, ale też jakby ja który nie mam zbyt dużego pojęcia o tej, że potrafiłem jakby czerpać z tego jakieś korzyści. Bo, bo wiesz co, bo oni mieli coś takiego w ogóle komentatorzy, którzy tam byli na tej imprezie, tak? I komentujący, nie wiem, nawet tego głupiego lola, tak? Mm. To te osoby mają coś takiego, czego obecnie nie mają komentatorzy sportowi normalni, czyli taką zajawkę w głosie. Wiesz, o co chodzi? Że mm -hmm. on nawijał w ten sposób, stary, że jak usiadłeś i zacząłeś obserwować tego StarCrafta, to ci opadała najpierw szczęka, a po 20 minutach już zaczęła, za zaczynałeś bić brawo w tym momencie, kiedy no. wszyscy bili brawo. Nie? No po prostu masakra. G genialnie to było zrobione. W ogóle ca cały pomysł na turnie i na ten pojedynek 2 na 2 strasznie mi się podobał, że te dwie postacie, to wyglądało w ten sposób, że była scena, na scenie były jeden tak, tak, tak, tak ja właśnie, to. jeden na jeden i normalnie jak był, um, były Final? mecze klanowe tak, to siedziały a. po prostu postacie pod tym ekranem dwa klany naprzeciwko siebie i grały, a kiedy był jeden na jeden w Starcraft tam, to dwie postacie, dwie, dwie, dwóch graczy siedziało w takich dwóch kabinach powiedzmy podświetlonych z kamerami w środku i, i to było wszystko fajnie nice. bardzo zrealizowane no. także to wyglądało zajebiście no i robiło mega pozytywne wrażenie otóż znaleźliśmy po pewnym czasie w ogóle namiot Modern Warfare 3 tak w którym można było obejrzeć właśnie. gameplay który chyba do tej pory nie był z tego, co mi się wydaje prezentowany w internecie. Dokładnie, no tak. można było obejrzeć sobie ten gameplay i jak, jak, jak twoje wrażenia w ogóle z tego materiału? Wiesz co, Modern Warfare to Modern Warfare i tyle, jeśli mogę powiedzieć. Po prostu no fajnie się to ogląda i pewnie jeszcze fajnie się strzela, Wiesz, no generalnie jest teraz moda, żeby krytykować Call of Duty, że jest dla dzieciaków, że grają tylko ludzie z ADHD, gimnazjaliści i tak dalej. Ale... Bo a... wiecie, bo Battlefield 3 to jest taka symulacja. To jest takie tak, gran dla prawdziwych ludzi, tak. dla prawdziwych mężczyzn. A modern world w Można, to prowadzisz seks, czy nie? Rośnie ci broda, jak grasz no. w Battlefielda. Oj, ja teraz włosy łonowe. Dokładnie, ja kręcą cię nie. jeszcze bardziej. No. A, a jak grasz w takiego właśnie Mono Warfare, to to jest taki. To, to pejszy ci tylko Rostowstar. No jest i tak... masz plus 10 do prawictwa. No. no. I jest koszerne jedzenie, tylko. No. Śmierdzisz cząstkiem. Dokładnie. E, no. no. Ale mamy konkurs, tak? tak? Także... Ale nie jeszcze chwilę jeszcze chcę nie powiedzieć. Nie ja, gra jak, gra. Jak, o co chodziło w tym trailerze? No, no generalnie, nie, w tym gameplayu. No, wiecie, no ekipa porządnych marine, tak podejrzewam albo dobrych w tych dobrych, właściwych amerykańskich żołnierzy. Przecież tak. Nie, nie, po prostu oni, nie. wiesz, to są bohaterowie. Aha, aha okej. Okay. O, o, o to mi chodzi, zadań, że to... sprawy No tak. Nie wiem, co, co dokładnie. Oczywiście robią nalot na jakieś miejsce i nagle okazuje się, że muszą dogonić jakiegoś rózka i wyobraźcie sobie to, co nie wiem, mnie trochę pozamiatało. Mamy pościg za wagonikiem metra. Tak, tak. I to jest taki absurdalny po prostu już w stylu Modern Warfare 2, tak jak ta scena ataku Sowietów na Waszyngton. To jest no, mniej więcej tego. Nie, typu... nie, hamburgera. Tak, to jest mniej więcej, mniej więcej tego typu scena. Ale wiesz, co, to jest wyglądała ciągle... widowiskowo, tak. Tak, nie to da jest się ciągle, ukryć. wiesz, to jest ciągle bardzo widowiskowe. Większość, no, jakieś nie wiem, 75% gameplayu to są skrypty, które po prostu oglądasz i nie wyobrażam sobie kolkowicz. I bez skryptów, to jest po prostu coś, coś niemożliwego, ale wiesz co, już obsrywam fabułę, bo nie, nie, nie jesteśmy jakimiś totalnymi, jeśli chcę obejrzeć, jeśli chcę dobrą, dobrej fabuły, to po prostu oglądam dobry film albo czytam dobrą książkę. Od Call wymagam, żeby to, to jest taki arcade po prostu, żeby dobrze się bawić i żeby, nie wiem, no, jakiś na trochę adrenaliny może, jakiś zaszyk adrenaliny, poglądać fajne wybuchy, fajerwerki, obejrzeć jakiś ciekawy pościg, wziąć w tym udział. I pod tym względem myślę, że Modern Warfare jakiś tam daje radę, bo, bo te trailery, trailer, w na przykład pojawił się ten single playerowy, no to jest całkiem spoko. Dużo się dzieje, dobra rozpierducha. Więc czemu nie? No wow. na, mnie, wow. na mnie gra zrobiła... Nie wiem, pozytywne wrażenie, tak? No tak, no. poza Tyle, tym, że, to tyle jest komplego, że to jest Modern Warfare 2 z trójeszką zamiast dwójeczki. No, no i ciągle to samo, więc, ale no... No chętnie, chętnie pogram, generalnie, no tak. tak mogę powiedzieć. Mogę w to zagrać. No i dobra, mieliśmy jeszcze okazję poznać kogoś, kto nam opowiedział trochę o tym jak powstawał Modern Warfare. Jak powstaje ciągle? Powstaje. Call of Duty generalnie. Dokładnie. Był to Hank e, Kearsey, tak to się czyta? Po polsku Heniek. Heniek, dokładnie. Po polsku Heniek i mieliśmy okazję go e, zapytać i poznać i opowiedział nam troszkę o, o swojej Postawić pracy. <głos> no właśnie, nie było piwa, on miał whisky, ale oh. też nie było, więc poczęczyło się na wodzie. W wodą, tak, ale mówisz, jakbyśmy mieli ale... whisky, to by się z nami napił. Tak. <głos> ale, ale żeby nie było tak przyjemnie, chciał też, żebyśmy, pytał się, czy jesteśmy typami, którzy lubią robić pompki, więc... Rozumiem, ja że, no, że, że, że to jakiś ex Marine, tak? A, tak to jest jakiś no, były wojskowy, który w ogóle wykłada na West Poincie tak, jest koksem, pewnie zabił, nie wiem, tylu ludzi, ile ty codziennie mijasz metrze, znaczy ty, nie ty Maciek <gryje> Grzesiek też mija w metrze, on lata samolotem codziennie do Warszawy. A, Ale na pewno, macie, na pewno macie jakiś tam fragment we Wrocławiu, gdzie, gdzie Tramwaj przejeżdża pod ziemią, co? Albo pod jakimś mostem przynajmniej. Pod ziemią, tramwaj, nie, nie. nie. Ale w Krakowie jest coś takiego chyba, przez chwilę jest gdzieś, Jak Jak no. przychodzisz pod ulicą, to, to, to tak, ale... Przychodzisz pod ulicą. No to powiedzmy, że dobra, masz takie chwilowe metry. Ale spoko, spoko, byłem kiedyś w Warszawie, wiem co to jest metrów. Byłem nawet kiedyś w Berlinie, mają większe. O, a, mają grusza. więcej niż jedną linię? Niemożliwe. <laughs> nie, to nie <laughs> yeah. a po co więcej? No, więc Hank Kirsi nam opowiedział o tym, jak pomaga chłopakom z Activision, którzy podobno są w naszym wieku, cokolwiek to oznacza. 14. Dokładnie. Pomaga im po prostu tworzyć całą serię Call of Duty, bodajże od części Frontline. Dwójki. Czyli od dwójki, no. dwójki chyba. No i co? No i opowiedział właśnie, jak to wygląda i wspomniał też o pewnych niuansach między, pomiędzy wynika wynikających z okresów czasowych kiedy się rozgrywają różne części tam Call of Duty chodziło bardziej o komunikację radiową i... ale też o, nie wiem, kamuflaż kamuflaż, tak, o to na bronie, przykład jak się nosi bronie w różnych tak, jednostkach w a generalnie z, zanim przepytaliśmy Henka, Henka to była fajna taka akcja jakby promocyjna dla wybrańców Poza tym namiotem, w którym każdy mógł sobie obejrzeć ten, ten gameplay, to z była koledzyki. rozgrzewka. Tak, to była ona. właśnie rozgrzewka. To chyba była raczej dla mediów, czy coś takiego. Dlatego gdzie my nie mogliśmy się... uczestniczyć. Tak, <laughs> to była strefa VIP, do której później <laughs> się i tak dostaliśmy. Ha, ha, ha. No ale i pan po prostu prowadził jakąś musztrę dla, dla tych zainteresowanych dziennikarzy. I najlepsze było, jak on im pokazał, jak zarzucić sobie gościa na ramię, nie? ja <grym> to. Tak. To było tak zajebiste, stary, bo gościu miał, no nie wiem, tak na około na sześć dych wyglądał, nie? No, albo dobrze I, jest zakonserwowany, to pewne. No i, i, i podniósł takiego koleżkę, ja wiem, 70, 80 kilo, zarzucił no, sobie go na ramię, stary, i pobiegł z nim. <grym> A tam typy się tak męczyły obok nawet, go, nie, nie, nie, nawet nie potrafili podjąć. zarzucić typa na ramię. No, więc... no, ale... on, on po prostu w sekundę ale... gościa podniósł, nie? Ale słuchajcie, jaki to praktyczny skill. No, no. To zawsze trupa możesz przejść. To jest mega praktyczne. Podchodzisz do laski. Bo to jest tak, jakby dziewczynę zarzucił na ramię, no. Coś, coś w tym stylu. No w, każdym, w każdym bądź razie właśnie facet się charakteryzował dużym poczuciem humoru i e, wyjątkową, nadprzyrodzoną siłą. No którą charyzmą, dało się nawet, tak. tak, i charyzmą, którą dało się odczuć w uścisku ręki nawet. Tak. Eee... W końcu to jest amerykański marynarz, czy jakiś tam, nie wiem, w jakich służbach dokładnie, ale jest Amerykaniną i wiesz, każdy Amerykanin, kiedy się rodzi, ma takiego skilla. Ma plus 10 do inteligencji. Nie, plus 10, do, sorry, nie. <śmiech> wróć, wróć, wróć, wróć. Do charyzmy. Dobra, e, do szczęścia. słuchaj, Bartek, to powiedzmy już nie będziemy za bardzo przedłużać, zaraz puścimy ten, ten nasz wywiad, czy tą raczej wypowiedź Chęka, a wcześniej ogłosimy nasze pytanie konkursowe i powiem, że to tak, jest na konkurs dla Was. Tak, to nie jest nic wielkiego. Nie mamy dla Was nie wiem, kodu na grę, mamy dla Was kod na coś innego. Generalnie to nie jest nic wielkiego, po prostu udało nam się dostać to, nie potrzebujemy tego. Cicho, e, no, a, to, ja nie jestem praworządny. Dobry. Jestem dobry. Chcę mówić prawdę. Mów prawdę. Nie ma kłamstwa tutaj. Nie ma kłamstwa. pisz. <śmiech> <To nie śmiech> To nie pis. O Jezu. Już tam właśnie stare 20% słuchaczy uciekło przez ciebie. 30? No tak, też rację. No A więcej. Um. I co, mamy dla was dwa razy podwójny tak zestawik, taki tak z Modern logiem Modern Warfare 3 o, oraz kod na poradnik, który możecie ściągnąć z gier online, kiedy ten poradnik oczywiście się pojawi do wspomnianej wyżej gry. Wszystko zapakowane w, taką, w takie piękne pudełko, w którym zazwyczaj dostajecie grę na PC z okładką, która prawdopodobnie z tego co pamiętam jest taka sama jak okładka Modern Warfare trójki. No mm -hmm. i będziecie. Mm -hmm. Dostaniecie po prostu taki ładny zestawik od nas. Bożu, bo a bożu. nawet dwa, a nawet dwa. A na dwa tak. są dwa. Czyli dwie osoby, te... dwie osoby otrzymają. Tak, oczywiście tak. wylosujemy, tak? Nie, nie możemy losować, więc. Nie, czy może nie. Nie, no, ale powiedzmy, że dwie osoby otrzymają, które najszybciej odpowiedzą na nasze pytanie. O. Myślisz, że tak? Tak, tak będzie najłatwiej. Okay. A tak troszeczkę nie fair, bo wiesz, ktoś, no. może, ktoś, ktoś może dopiero wiesz, tak pod koniec tygodnia ma dzień na podcast, no bo to, mu żona nie daje. No to losuję. No to, losujemy. Losujemy. to wylosujemy. No. Pamiętajcie, możecie dostać jeszcze zdjęcia swoich piersi. Do to ja wrzucam na swój fanpage wtedy. Wtedy wasze szanse wzrastają tak, o jakieś 200%. Dostaniecie kalendarz z Cycki. Dokładnie. Dokładnie. E, dobra, okay. jakie jest ba pytanie, Bartku, jeśli pamiętasz? Okej, okay, więc jeśli dobrze pamiętam, w tej wypowiedzi, którą tam przesłuchaliście, albo właśnie za chwilę przesłuchacie, e, masz Heniek, znajomy, dobry pan Marin, e, opowiada o tym, jak... E, jakby jak podaje się kody obecnie? W sensie, no, każdy zna, nie wiem, Tango Down, czy tam, brawo, coś tam, Alfa, Bravo Charlie, Delta. No, czyli po prostu y, alfabet, jakby ten wojskowy, nazwijmy to, który służy, no, jak wszyscy wiemy, żeby tam podawać informacje przez radio i żeby nie było żadnych błędów. No, znacie to. Y, I tak jak powiedziałem, to. to te oznaczenia, które funkcjonują w obecnych czasach, czyli alfa, bravo, charlie, delta i tak dalej, fox, jakiś tam i tak dalej, e, różnią się od tego, co e, jak brzmiały w, czasie w okresie II wojny światowej. I, no i takie Właśnie, musicie nam po prostu napisać e, w mailu. Cztery mailo... pierwsze literki. Tak, wystarczą. Jak, jak, jak się rozwija te cztery pierwsze literki? Jak się rozwijało za czasów II wojny światowej? Tak. Czyli odpowiedź A, B. C, D. Czyli na przykład Alfa Bravo Charlie Delta i w czasie II wojny światowej to brzmiało bla bla bla. bla, bla, bla. No. Dokładnie. I odpowiedzi albo nam zostawiajcie w komentarzach. To Ale zostawiajcie komentarza. Eee. Nie, nie, no nie, nie w Wtedy wszyscy wiesz skopiują. A, no też rację? No, w kleko, masz rację. Masz rację, masz rację. To Musisz nie, to nie jest tam paczka. Dobra, to nam na mojego maila, czyli Maciek małpa gry naserio.pl no. łatwy do zapamiętania. Albo no dokładnie. Dokładnie, to na takiego maila. Jeszcze będzie ten mail w opisie odcinka podane, także będziecie mogli sobie go tam łatwo jakoś. Przepisać, no dobra, to generalnie nie będziemy dalej już przedłużać. Puszczamy teraz Heńka, a my wracamy za chwilę z wrażeniami z, wrażeniami z Gearsów. Na stronę to są pogody. Dokładnie. Jestem military'em dla Call of Duty. Is, um, and I znam się z wszystkimi gangsterskimi. Byłem wyluczony w tym roku, ponieważ nie był to gangsta. And uh, you know, I had this idea that people shouldn't play games, they ought to go do real things. They finally convinced me to come out and take a look at what they were doing. Like then, they were making World War II games. And I walked in the studio and I saw the guys making uh, the Desaroff light machine gun. He was drawing it for first Call of Duty. Well, actually, it was the second the finest hour game. But the detail and the level he was um, putting into his picture with several about James military weapons lined up, and then the questions he asked about the weapons showed me that this was not just a video game. But they were actually teaching history. The passion these guys had as developers was was impressive. And so I signed on with the group. Now what I do is they read the books, they watch the movies, and they're very passionate about getting things right because they have not on to serve 24 years in the United States Army like I mm have. -hmm. So. Their initial questions were, you know, you got a Thompson submachine machine gun going around the corner. Um, the animator would say, would you, would you take the buttstock from your right shoulder to put on your left shoulder because you're going around this way? Yeah. And I'd said, oh, absolutely. <laughs> because you have this much of your body out around that corner, and any, anybody that's decent with a weapon can hit, and you're going to be able to hit generally on, especially if it's 100 yards, with the sights on the left-hand side either as a soldier or as a deer hunter. If I'm in a sitting in a stand and, and I'm planning to fire this way, but the deer goes that way, you know, I, I can take it off the left shoulder and do that. So I give them that. and they would say, how would, you, how would you get down on the ground? How would you go from a standing position down to a prone position? I show them that. said, how would you work with tanks? So they're getting, you know, the thing you can't quite get from um, reading and movies um, and they need to check out authenticity-wise, I was able to provide from uh, One, my background in 24 years in the Army. Two, uh, I was also an instructor at our military academy in, uh, in uh, history, which a large part of that was World War II. So, and being a kind of World War II history be buff anyway. Uh, I was able to help them out. So that's what I do. Is Now I would like to take full credit for the authenticity and the success of Call of Duty. It's, just, it's so, all about me. So are, it's just, it's just me. No, sir? it's not. It's, it's really, I'm just like a final uh, polish yeah. on a machine. These guys, your age, uh, are, I have to hand it to them. They're very, uh, you know, if there's a, they're going to do a war game on yeah. Vietnam go in the office to get the, the, the script office and he'll have six or seven books he's ordered from amazon.com now. vietnam he's watched these movies and these serials now he's asking you questions about it. if he's drawn a weapon you know the, of, uh, he's gone to a range and found the weapon and recorded the sound and all that so by the time I get there you know, there's very specific questions uh, of fine polishing not so much the making that's been kind of my job. Now, I'm available throughout the production process. From the very first time they're thinking about making a game, like World War, they came to me and said, hey, we're thinking about doing a couple scenarios. And I said, well, here's a scenario. I look at it, World War II. We haven't done yet. Here's a scenario here. Here's this there. This is kind of interesting. Until uh, so when they pick the scenario, they said, well, how do the Japanese actually defend differently than in Europe? I would have... Uh, Japanese infantry platoon array their positions to defend the beach and Peleliu, And I would be able to show them that. Into uh, the finally, uh, they're way along in production, they've got. I'll um, get a phone call and say, "Hey, will you listen to this uh, uh, dialogue scriptie?" And I'll listen to it and say, "Well." You would never give us seven digital grid coordinates. You got to be six or eight. So you're, and when you give a grid coordinate for artillery, if you're an American Army, you go uh, Whiskey Alpha Six Nine pause between the first three digits and the second three digits because that way the guy knows it's a six-digit grid. It's an eight-digit grid, you go eight, nine, five, four, pause, six, nine, or three, seven. So the listener knows automatically okay. it's eight-digit grid. But that's a nuance that you don't know if you read it. Uh, it's a tempo voice that uh, only a guy that done that on the radio would, would understand. Sometimes there's, uh, you know, questions I don't know, they'll, they'll have, uh, what's the phonetic alphabet in World War II for the letter um, Q. And, uh, I have to look it up. It's World War II phonetic alphabet. Nowadays it's Alpha, uh, Bravo, Charlie. World War II is Abel, Baker, Charlie, Dog, for your, But this kind of nuances like that you're looking at mm -hmm. uh, the other thing I did is I assisted on the World War II games that we go to the World War II veterans. If you write a book about the Falaise Gap, mm -hmm. there was a Polish division that fought in the Falaise Gap. The first Polish armored division fought in Normandy. Tell that to a lot of people. People go. Why are the Poles in Normandy? I say, It's a long story. <laughs> But I went and found the veterans of the first Polish armored division who were living in Buffalo, New York. And five of those guys gathered around me, and they told me their story. Right, what happened? They fought the Germans. Escaped from the Germans. They went to Romania. They got put in a camp in Romania. They escaped from that camp in Romania. They got on a boat. They went to the Middle East. Linked up with the British forces, the British forces got them to France. They fought for the, were going forward to fight with the French, and the French said, "No, no, no! We're all surrendering to the Germans. You have to surrender." And they said, uh, "We've been through this before. We're not going to surrender to the Germans." And they stole a hearse, um, what hearse a funeral vehicle that was sitting idling drove them to Marseille, uh, bargained with a French uh, naval captain to get them to uh, Gibraltar. Mm -hmm. British took them to England, formed a division in England, gave American tanks and they fought. And it so happens that when the largest German army about to get captured in Normandy is the Bottle of Flays, There was an American unit from the south driving north, and the Polish unit was holding the, the cork in the bottle at Mount Ormel. Um, and the Polish division got attacked by all ends of the Germans trying to get out of this thing, but held their ground, took uh, about 60% casualties. I don't know if you know this fight. It's a very famous fight. But you heard the details of these guys, they were in the tanks. And at the end of it, they fought their way back through France. Uh, The rest of France, uh, Netherlands, Germany. They couldn't go back to Poland. You know this, right? They had to go, because if they went back to Poland, they were immediately put in a camp by the Soviets because they had fought with the West. So they had to go to England, they had to go to Buffalo, New York. But anyway, the point I'm making is um, I was able to go get these actual stories. So that uh some of that was put into the games. That wasn't a great game, unfortunately. Call of Duty 3 nie turn out because they only had one year była but it was a To story. I To było that's it. It was nice, the only time we've ever had a poloshop fit in one of our Call of Duty games. So I thought it was cool. Moi drodzy mamy 21.06 progno pogody. Wtorek 18 stopni deszcz. Środa, słońce, ale przylotne opady. Oczywiście Wrocław, 14. <śmiech> jak, jak on uprzedził, to ja patrzę u siebie i wszystko jest inaczej, <śmiech> stale. <śmiech> nie, nie, moi drodzy, to, to, to we Wrocławiu. E, więc tak, e, przylotne opady, no, tak średnio najeża. Czemu nie można powiedzieć o girsach? O, właśnie, to o, dobra. Proszę. A w ogóle, jeśli mamy taką deszczową pogodę, to nie ma nic lepszego niż granie w gipsy. Dokładnie, no, dlatego na, ja na, gram nawet, przyzono przyzono, Słuchaj, nawet jakby nie wiem, rozdawali nie wiem, czekoladę na rynku, to bym nie poszedł, no. To nie a wiem, nie czemu, rozdają? Nie wiem, czemu powiedziałem czekoladę. Nie, Dobra, sorry, gdyby no, to jest dobry piwo. Podcast. Nie, mów czekoladę. Mogą czekoladę, nasz, a okej, okay, dobra, dobra, czekoladę. Pamiętaj, że w Stanach możesz iść do wojska i zabijać ludzi, ale nie możesz pić alkoholu do 2021 roku życia. Oficjalnie. To, jest... to jest piękny kraj. No i nie możesz oglądać sutków. No. Nie? Nie. No swoje możesz. Swoje Fucz. tylko, ale tylko jak nikt nie patrzy i pod kołdrą. Mm. Fuck. No to Damn. są Stany. To są Stany, a właśnie no to jak już jesteśmy przy Stanach to może o girsach. Bo to taka amerykańska gra. Tak, to, to jest, jest to amerykańska gra, która jest Robiona przez Polaka. Przez, no prawie no. Polaków. Prawie Polaka. No, prawie. no dobra. Clifford w ogóle co to zajmie? Clifford. <laughs> Clifford, super! Ale chyba była taka animka, znaczy serial animowany dla dzieci z Cliffordem, z takim wielkim psem. Cliffordem. Taki ten biały, długie uszy? No, no, czerwony. On był czerwony. Mieszkał w takim był przerośnięty. Mieszkał mm -hmm. w takiej budzie. Bo był koksem. Był koksem. Tych też jest koksem, bo robi Gears z człowieku, trzy części i wiesz, oburza się, jeśli gra nie dostaje więcej niż, niż 10. 8. Niż, niż 11 na 10. No właśnie, mniej niż 8. W ogóle 8 to jest bardzo słaba ocena dla Gearsu, pamiętajcie. To my tak zaczniemy może od tyłu żeby nie mówić, że z dupy, to zaczniemy od oceny. No ja, ja daję rzeczywiście tu, żeby się nie narażać twórcom, 11, no nawet 12 na 10 możliwych. Niemniej jednak w sieci rzeczywiście było, można przeczytać, że to jest obelga, to jest jakieś, wiesz, sacrilege dać 8 na 10. W tej grze przecież jest lepsza od dwójki, a dwójka by mi dostała nie M9, więc jak można dać mniej? Czemu to, co jest lepsze? No. Bo przecież oceny są najważniejsze. No ba. No. ba. Tak, tak było w szkole, tak było na studiach, no może nie do końca. Eee, <głosy> tak jest w życiu? No nie wiem, chyba nie. Tak jest A, na pewno w grach. Tak jest w grach, no ale więc, y, bo ty grałeś chyba troszeczkę więcej ode mnie. Troszkę. Tak, troszkę. <głosy> Czwarty, ja szesnasty chyba, no, tak jak, jak wprowadzałem 16. ale wiesz, ja osobiście nie wiedziałbym, od czego zacząć. Tak jak pisałem na naszej stronie, w tekście, który powinien was w tym momencie, nie wiem, prawda, tam wypchnąć do tych sklepów, już powinniście sprzedawać swoje ostatnie skarpetki i kupować tą grę, Przeczyt, no, po, po, po lekturze tego, co, co napisałem, mówię, no nie wiem, od czego zacząć, bo gra jest dla mnie po prostu, no, mega genialna. kozacka, no jeszcze coś takiego nie grałem, popłakałem się ze szczęścia. Nie wiem, jak to określić. Jeszcze inne czynności fizjologiczne. No, tu oby nie, oby nie. ty już zrobimy ten, to też do edycji kolekcjonerskiej wrzucimy jakieś wideo. Mm -hmm. 18+, plus, 18+. Plus. No, 21. A w Stanach tak? A będą wsetki? A, a tak słodki plus taśma taka izolacyjna, czarna to, jest to sex tape <grywa> <grywa> <Yes>. <grywa> ale tak jak rozmawialiśmy grając w Horde, trudno jest mi po prostu powiedzieć, że to mi się nie podobało to było źle, ten kurczak tam było za mało poligonów na tym kurczaku wiesz co jak tak przysłuchuję się przydam opinię na temat girsów, trzecich girsów to akurat grafika jest świetna. Wszyscy zwracają uwagę, że to jest coś, no, wiesz, jakiś ewenement, jeśli chodzi o konsolę, że 6 sześciolatni sprzęt potrafi wyciągnąć jeszcze coś takiego. Szczególnie, że no, to wszystko wygląda pięknie. Tam Trudno znaleźć jakiś, nie wiem, słabszy element. Fakt, że czasami e, jakby... Mm, po jakichś do doczytują się trochę tekstury, czy coś takiego. I że jakby same te cutscenki wydaje mi się, że jakby mają słabszą jakość niż, mm -hmm. niż materiały no. generowane jakby na silniku gry, co, co jest dosyć dziwne. I, i fakt, że no powoli widać, że, że to jakby się kończy już ta generacja, ale no ta. ta Gra, nie chcę powiedzieć, że wyciąga ostatnio soki z Xboxa, bo wyciąganie ostatnich soków z maszyny należy do speców, którzy pracują nad PlayStation 3, na, na PlayStation 3, bo cokolwiek, nie wiem, wychodzi jakaś gra, o, ta gra wyciska ostatnio o, soki z Wszystkie po... 40 rdzeni, obciążone. Tak. Ale w ogóle zobaczcie, jak to jest dziwnie skonstruowane a propos tych rdzeni, że Teoretycznie PlayStation jest, nie wiem, tam trzy razy mocniejsze od Xboxa, a grafika, kurde, w większości przypadków, jak są te pojedynki, tak, gdzie jest lepsza, to lepsza jest na Xbox. Bo łatwiej się wszystko to robi, programuje. Jest dużo bardziej To jest kurde paradoks, nie? Nie no. trzeba mieć takiego skilla. Właśnie. No, generalnie słyszałem też dowcip, że Sony ma specjalny taki departament, gdzie zajmuje się odkrywaniem nowych pokładów mo mocy w PlayStation 3. <suszy> Tak, gdyby Dobra, to to wyłączmy hejterstwo i tutaj nienawiść do PlayStation 3, bo Maciek tam będzie bronił Killzone'em ja to się, nie. się rady... ta konsola popsuła, tak a propos moi drodzy także a propos awaryjności odpukać w niemalowane xboxa <grym> Tak, więc no wracajmy do grafiki. no Wygląda świetnie. Dodatkowo plus taki, że wiecie co, jedynka i dwójka były fajne jakby pod względem, były dużo mroczniejsze, to trzeba zaznaczyć i chyba każdy to zauważył, I, ale i budowały taki fajny klimat, takiego zaszczucia, szczególnie jedynka, gdzie tam wszystko było takie szarobure, ci ludzie tacy wdeptani w ziemię dosłownie przez lokustów, ostatni bastion ludzkości, te sprawy ale to na dłuższe było tak strasznie monotonne w sensie wbijasz do jakiegoś korytarza wszędzie jest ciemno, nie wiesz co zrobić w dwójce wszystko jest szaro szaroburę Wow, chcę sobie strzelić w łeb. Dajcie mi, nie wiem co tam jest. Jakąś, jakiś rewolwer czy coś takiego. Zapomniałem, jak się nazywa ten fajny. O, Boltok, dajcie mi Boltoka, chcę sobie strzelić w łeb. Trójka to jest zupełnie inna jakby szkoła jazdy, nazwijmy. To jest dużo więcej jakby. Programiści odkryli chyba, że jest trochę więcej kolorów niż to no, niż... Tak, paleta ma więcej kolorów i jest nawet tam dużo takiego błękitu, dużo jakby. Puh. Tak. Ale, to, ale, ale, to, to też jest kolor. To, to, też to też jest taki zieleni generalnie. To, ale można podoba Ci się to, bo tak, się tak, na przykład bo... jak graliśmy przez chwilę na, na tym właśnie e, całym seku w gierzy, to ja to tak nie do końca to kupiłem. Generalnie no, klimat jest taki. Wiesz co, bo nie widziałeś w fajnych lokacji. No Dokładnie. I powiem. No. I, I lokacje też do no, swoją drogą też są świetnie zaprojektowane i trudno znaleźć jakby miejsce, które by się powtarzały w ciągu całej gry. To, to nie jest Halo, że tam wiesz to pierwsze czy drugie Halo, gdzie po prostu jedna lokacja jest bliźniacza. To znaczy jeden pokój jest bliźniacza podobny do drugiego, tutaj po prostu jest każde miejsce, do którego trafiasz wygląda zupełnie inaczej i, i to, to aż cieszy oko. Wiesz, że, że jest trochę jakby jaśnie i, i tak trochę bardziej te kolory są pastelowe i, i jest ich więcej, co dla mnie jest plus. Mamy też, mamy też podziemia. No. Mamy sporo właśnie akcji na powierzchni. Mega epickie scenki, gdzie szarańcze wyskakują z podziemi, jak, jak takie małe gejzery, co po prostu zrobiło na mnie mega wrażenie. Albo też ten wybuch tego wielkiego Potwora, nie pamiętam jak się nazywa, który miota takimi tymi, nie wiem, kulami emulsji, jak kiedy on wybucha, kiedy już wiesz, kończy swój mm. marny żywot. Jest po prostu, to zobaczyłem pierwszy raz, łada fakt, jest naprawdę świetnie, wygląda z tego więcej. Gałki oczne się topią, ale nie. <śpuszczak> ale przykładowo, też ostatni tak de facto rozdział, gdzie jesteśmy na. W pewnej lokacji, żeby tutaj teraz nikomu nie pisać zabawy. Gdzie jest Szaroburo, gdzie jest? Gdzie jesteśmy tak de facto w centrum nie wiem, huraganu, więc nie wiem, ta rozpiętość tych, tych, tych, tych lokacji właśnie jest po prostu no, dla mnie jest mega fajnym, bo w dwójce właśnie czułem się taki, no. Szar, szar, szaroburo. Nie jaki Wiesz, no podziemia, jak jeżeli już jesteśmy gdzieś u góry, no to nie wiem, jest zachmurzenie i <laughs> opady. I można no. grać w gierce. A tutaj mamy i troszeczkę słoneczka, ale też na no, pomnicy gówna. Dla no mnie taka ma... różnorodność, no i tyle. Do co... Ja, ja nic do tego nie mam, jest fajnie wygląda poza tym ludzie, gram w tą grę, nie wiem, znaczy teoretycznie gram w grę, nie wiem, 100 godzin, ile można godzin patrzeć na to samo i w sensie chodzi mi o multi, gdyby wszystkie mapy były takie ciemne, to strzelę sobie w łeb autentycznie, a tak to no, jest, nic do tego nie ma i generalnie wszyscy zwracają uwagę, że wow, 360 jeszcze coś takiego potrafi, wychodzi Battlefield niedługo i a Unreal Engine tam, nie wiem, 3,5 ciągle w, w, wygląda świetnie, pomimo no, tego, że, że to jest inna zupełnie gra. Ale no. powoli widać też, że to na na przykładzie Rage'a, który tak de facto teraz miał premierę oraz na przykład, też na przykładzie Battlefielda będziemy musieli instalować gry, żeby o. móc cieszyć się teksturami wyższej ha, rozdzielczości. Tak. No bo to, to to ja zawsze robię, czyli instaluję grę. Dla mnie bo to masz nie jest mało pamięci operacyjnej nie w konsoli, hmm. żeby tam to przemielić. Ale powoli, e, wiesz, robi to już jakiś, nie wiem, dla mnie to jest, ma to w końcu jakiś sens, że moja konsola ma 320 giga dysk twardy, skoro instalka Carriage'a to jest 20 giga. A, A więc to jest Ka kawał... Gry. Tak, a teraz wróćmy do Gearsów. Wróćmy Pracając, do Gearsów. Wracając do Gearsów. To... Fabuła? Spojrzę, Fabuła. No chcesz, chcesz. się w słowo. Fabuła, Fabuła, Fabuła. To co? Jest ciekawsza, jest mi się osobiście podobała. Rzeczywiście zamyka pewne otwarte wątki. Jest kilka takich scen, gdzie jest ostry bullet time i ktoś gra na pianinie i ludzie płaczą. Ludzie giną. I ludzie giną. I to są ludzie, którzy byli od nas, byli z nami od początku, więc... Dobra, wystarczy już tego. No, okay. A ojciec Markusa Feniksa się pojawia? Tak, pojawia się. pojawia się. Generalnie może ja trochę zarysuję fabule. znaczy, Jeśli można mówić że fabule w tej części, generalnie to jest pretekst. Jak wiecie, przez ostatnie dwie części, w trakcie, kiedy rozgrywała się akcja poprzednich dwóch części... Wszyscy myśleliśmy, że ojciec Markusa nie żyje, że po prostu zginął. I, i, ale okazuje się na początku trzeciej części, że wcale nie żyje, ma się całkiem dobrze i jest przetrzymywany w. To jest w takim kurorcie? Tak, to, to można potent, nazwać. Tak. Jest jakby opanowany przez szarańcze i po prostu Markus dostaje wiadomość od swojego ojca i postanawia go odnaleźć. Prosta taka historia. A, I praktycznie w trakcie tej fabuły nie ma żadnych takich poważniejszych jakby taki Wzrostu w, w akcji właśnie. I, I praktycznie jest bardzo taka prosta, można powiedzieć. I, i po prostu historia o tym, jak syn próbuje odnaleźć ojca i tyle. No, <śmiech> sami twórcy powiedzieli, że jeżeli ktoś szuka, nie wiem, fabuły wysokich lotów, to nie u nas. Wiesz, no, bo co? Nie... Od tego. Wiesz co? Widzę, jak po prostu ludzie zmieniają nazwę tej gry. Historia o tym, jak syn chce odnaleźć ojca. Kurwa, to by się nie sprzedało, stary. W ogóle. A historia o tym, jak syn rozpierdala lokustu, żeby znaleźć ojca. <śmiech> No i co, no nie wiem, jest kilka takich fajnych momentów, ale generalnie ludzie zwracają uwagę na to, że nie ma takich ostrych naprawdę, takich przełomowych jakichś rzeczy, które wniatają fotel tak jak było wiem, w drugiej części, że no, grając w Gears miałem takie wrażenie, że wow, to jest naprawdę zamknięty produkt dopięty do, na ostatni guzik i trudno coś tam wsadzić i wiesz, fabuła jest elementem tego, tego świetnego jakby świetnej całości, więc dla mnie to jest w porządku, fakt, Mogło być lepiej, może nie jest tak widowiskowo jak w dwójce czy coś takiego i może końcówka niektórych jakby czują się nie, nie nasyceni tym wszystkim, ale ja to kupuję i nie mam nic przeciwko temu. Całkiem fajna fabuła, gdzie ono mówi, tak jak powiedziałem, że na pewno się zgodzisz, zamyka pewne... Takie tak, zdecydowanie. I to jest bardzo dobre, że nie jest takim, wiesz, e, nie próbują zrobić takiego rip jak na przykład ludzie tak. z Ubisoftu i w, z Prince of Persia z 2008. To zostaje nam tak de facto na dobry koniec jeszcze no, multi, który, multi, który no tutaj wiadomo, można sobie przejść, przejść nie wiem, raz singla, później ze znajomym singla, no ja później, mogę coś później włączamy sobie ewentualnie poziom insane, Albo Gdzie? poziom zręcznościowy. Właśnie na ja, przykład. Mogę, ja mogę powiedzieć, że poziom zręcznościowy mi się podobał, czy tam tryb, Tryp. tak. Tryp. E, bo graliśmy razem z Bartkiem. Nie, wiem, nie pamiętam czy to było w dwójce, ale chyba nie było, chyba tylko można było w kopie przejść dwójkę po prostu. Ta, ale dwójka może było, było... Tak, dwójka można w kopie bez punktów, a I... tutaj prostu... To jest całkiem fajne rozwiązanie. Na czym to polega? Może. Bo na taki koop. No, taki... no generalnie dobra, więc tak, o, chodzi o to, że m, jakby wiecie, jak były na przykład girsy dwójka. Drugi girsy i dostawaliście jakieś punkty doświadczenia za rozegrane mecze w multi, tak teraz punkty doświadczenia dostajecie za praktycznie wszystko, co robicie w girsach. Czyli na przykład przechodzicie kampanię, dostajecie punkty, odpalacie hordę, dostajecie punkty, gracie w multi, dostajecie punkty. I właśnie, jeśli jesteście takimi maniakami zbierania punktów, możecie sobie spokojnie odpalić tryb zręcznościowy, o którym właśnie mówiliśmy, i tam za każdą akcję dostajecie właśnie jakąś ilość punktów. I po każdym takim rozdziale to jest po prostu podsumowane. Jest, jest podsumowanie i dokładnie widać statystyki który gracz zabił, ilu tam przeciwników, ilu razy reanimował, ile razy upadł i tak dalej. To jest bardzo spokojne, jeśli gracie z trzema tam znajomymi jeszcze. I można bawić się grom naprawdę długo po tym, jak skończycie ją, jakby przechodzić w singlu, bo do tego dochodzą jeszcze jakieś mutatory, które zmieniają trochę rozgrywkę. Możecie, nie wiem, odpalić, nie wiem, chyba tryb wielkiej głowy, że wszyscy przeciwnicy będą mieli wielkie głowy. albo nawet. W ten weekend był jest, właśnie no, weekend. na multi, ale też nie wiem, no jakieś m, lepsze przeładowanie już nie pamiętam, ale, albo że na przykład przeciwnicy są trudniejsi, bla bla bla. Coś takiego jak czaszki z Halo generalnie. I to świetnie jakby m, sprawia, że gracie dużo więcej, czerpiecie przyjemności z tej gry nawet jeśli przechodzicie ją któryś tam raz, bo tak jak Grzesiek mówił, że możecie ją sobie odpalić na insejnie, odpalić właśnie te mutatory, o których mówiłem, do tego tryb zrażnościowy i trzech nie? wiecie co... To jest A może takie pytanie sorry, ci przerwę, takie pytanie Zna znalazłeś e, ten? wyrzutnik kurczaków? Mm, wiesz co, nie, ale widziałem dużo easter eggów na tym, na, na sieci no, jest sporo. I właśnie jeden, jeden z tych... I, I wszystkie są z kurczakami. A, widziałem kurczaka, który strzela shotgunami takiego. A, no, no, no, to jest dokładnie. A to, to, o, ty o... No, no, to no, o tym mówisz, aha. To jest mówię. świetne. No, generalnie jest dużo, dużo easter eggów zakopanych po prostu w całej grze i można sobie to obejrzeć na sieci, jesteś, jeśli jesteście leniwi i nie chcę wam się I tak. No i oprócz tego wszystkiego mamy jeszcze oczywiście hordę, nową Hord. hordę. Hordę uh, 2.0. Tak. To może nie. najpierw to krótsze, przyjemniejsze, nie może nie, że przyjemniejsze, ale na pewno krótsze, czyli berskie, szybsze. szybsze. szybsze. szybsze. E, jesteście po prostu lokustami przerańczą i staracie się zabić e, no, przeciwników, ludzi. E, macie do dyspozycji e, oczywiście, nie wiem, cały arsenał. E, na chodzi początku o ograniczony platformki. dosyć. Tak, no na początku jesteście możecie być, nie wiem, tickerem czyli tym takim czymś chodzącym, co wybucha, jeżeli nie gracie za dużo w Giersy, a tak kojarzycie, że coś chodzi i wybucha, ewentualnie pośrednimi żołnierzami. Korpserem, później Kantusem a na, i ostatecznie możecie między innymi być berserkerką, która po prostu wymiata. Otóż to... No. E 12 fal, podaję Tak, że... 12. 12. Na fal. każdej fali musicie zabić już tam ludzi, dostajecie punkty za, nie wiem, za zniszczenie tych fortyfikacji, które zbudowali ludzie, skrzyszanie kompanów, jeśli na przykład gracie kantusem, za asysty, za morderstwo, wiecie, no, standardowa horda, no, no, tylko w drugą no, stronę. I tutaj z kolei wydajecie pieniądze, yy, tak de facto, yy, nie wiem, odradzając się, czyli nie wiem, po no, tak. wybieracie tickera, yy, wydajecie, nie wiem, 100, nie, tak jak to nazwać? 100, dolarów, nazwarów. Tak. a wybieracie powiedzmy no nie wiem e, kogoś innego Pumera. Nie, i płacić nie, dużo tak. więcej prosta no. e, tp i, i td i to chyba to tyle jeżeli chodzi o bestie fajne spoko, fajna e, dla awatara mm, fajny gadżet no. nawet jeżeli ukończycie te 12 fal co jest stosunkowo szybkie do, proste, jakieś 15 minut proste minut dokładnie, czego już nie można powiedzieć o nowej hordzie. Ta, a która jest wymagająca. Więc tak, na pewno z nowości to to, że również mamy do dyspozycji pieniążki, złotówki czy bądź, nie wiem, dolary, które wydajemy na fortyfikacje. Tak, po każdej fali możecie, macie, nie wiem, pół minuty, żeby odnowić nie wiem, zasieki, Zasieci, postawić, bieżyczki albo takie, nie wiem, stacjonarne coś z retro lancerami. Tak. Takie decoy, czyli taką, nie wiem, przynętę. Przynętę i możecie to też upgrade'ować, naprawiać i po prostu pieniądze, które zdobędziecie w trakcie rozgrywania fali, po prostu wydajecie na naprawianie albo budowanie nowych fortyfikacji, które są bardzo przydatne. Dokładnie. Pięćdziesiąt fal? Pięćdziesiąt fal. Co jest 10 na... jest fala bossa, który po prostu giniecie wszystko. I często są łajpy. No, wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie wyobrazić, że pojawia się nagle, no nie wiem. Brumak. Punko, na przykład brumak. Tak. No, sobie stoicie zaraz obok, obok was brumak. No i wtedy za wasze zacieki to tak, te zasieki to tak średnie. No ja, ale... Jak? Albo merserterka. Dokładnie, e, więc ale ja mówię, no nie grałem tyle w, w hordę co ty, ale no, no nie ma nie, nie przypinałem sobie nic e, jeżeli chodzi o multi, co by mi sprawiało jakąś większą przyjemność i to nie tylko mówię o tym roku, tylko ogółem po prostu grając w multi i chyba rzeczywiście dlatego też się mówi że najpierw była horda a później pojawiły się wszystkie te odłamy w Halo mm -hmm. i, i tak dalej bo rzeczywiście oni byli piersi Call of Duty też ma swoją hordę tak dokładnie więc ogółem no tak jak też pisałem już na stronie no, jeżeli jeszcze nie jesteście w sklepie to ubierajcie ten i, i, no, no mamy, po pieniądze. <laughs> tak. A, nie wiem, no, no i, a poza no, hordą macie jeszcze klasyczny multiplayer, że no, możecie a, tak. z, z, pff, powalczyć z innymi graczami na dziesięciu mapach. O, zresztą te same mapy działają w hordzie. A jeszcze jeden y, jakby wiadomość dla ludzi, którzy... Tak, i po każdych 10 falach jest jakiś modyfikator do, do gry, czyli na przykład przeciwnicy są dwa razy silniejsi, jeśli chodzi o punkty zdrowia, mają ich po prostu dwa razy więcej, mają większą celność. Ale ja tak. mówię o samej hordzie, jeszcze chciałem wrócić. Krótka wiadomość do ludzi, którzy grają w hordę. Jeśli nie macie, nie wiem, dwóch i pół godziny, nie grajcie w hordę, proszę was, nienawidzę ludzi, którzy okay. wychodzą w trakcie hordy i nie wiem, jest na przykład dwudziesta tam któraś czwarta fala i nagle ty wychodzi nie wiadomo skąd, nie wiem, jeśli nie macie na to czasu, po prostu jej nie włączajcie, włączajcie, sorry. No. To, to nie ma absolutnie sensu, to jest coś takiego nie wiem jak instancje, w WoWie, rajdy w WoWie, sorry tak. tam ale wiesz co, wiesz co myślę, że twój apel gówno da wiem. Tak. ale po prostu to jest milsze, no, ale wiesz, masz 39 nie dziewiątą falę ale ja wiem o co chodzi, jest bo ja 40. sam to grałem kiedyś, jest fala bossa i jesteśmy nagle w trójkę, bo wszyscy wyszli i po prostu jest mega trudno, tak i jeszcze masz zniszczone te fortyfikacje tak, więc i, w, w I, no. i sam Boss nie jest jedynym przeciwnikiem w trakcie fali bossa, i są jeszcze inni, jakby inne, inni, tak, właśnie inne czynniki, na przykład, nie wiem, terony z łukami, bla, boomery i tak dalej. A, więc proszę Was, nie róbcie tego. To jest mój apel do wszystkich graczy Gears of War. No. Zobaczymy czy. Tak. tak na pewno. Teraz wszyscy wiesz, będą zostawać do pięciu. Chociaż niekiedy zdarza się, że na przykład jesteśmy w trójkę jest taka hardkorowa fala i, i, i typ, nie wiem, potrafi, nie wiem, 20 razy spróbować z nami i rozegrać tą samą falę, co jest bardzo sobie jakby cenę no. ludzi. Nie poddaję się nawet, jeśli dostałem w pieprz chwilę i taką postawę trzeba prezentować, o nie, o Jezus Maria, wszyscy padli, wychodzę, nie gram z nubami, a sam mam najmniej punktów, więc <grywanie> ogarnijcie się. E, dobra, a poza, poza hordą mamy jeszcze taki klasyczny multi tal czyli napieprzanie się z innymi ludźmi. Tymi... No to mi się nigdy nie podobało w tak. gs a więc jakby nastąpiły duże zmiany, jeśli chodzi o multiplayer. W sensie, ja trochę późno jakby dołączyłem do, do samych Gearsów i, i nie miałem zbyt dużo przyjemności, nie, miałem, nie czerpałem dużej przyjemności z grania w drugie Gearsy z jednego bardzo ważnego powodu, o, mianowicie przewaga hosta w, w grach multiplayerowych. Czyli no, wszyscy, którzy jakby mają jakiekolwiek pojęcie o drugich gircach i multiplayerze, jak tam wyglądało, wiadomo, gracz, który hostuje grę, ma niesamowicie wielką przewagę nad pozostałym i może po prostu wykosić cały team bez jakichś większych problemów, jeśli do tego jeszcze dochodzi skill, co po dwóch latach grania na pewno się pojawi, nawet u największego nuba Po prostu ma niesamowitą przewagę. W trzecich girsach wygląda to zupełnie inaczej. Rankingowe jakby rozgrywki otrzymały, nie wiem, serwery dedykowane i nie ma za bardzo mowy, nie, nie może być za bardzo mowy o jakich jakiejkolwiek przewadze jednego gracza, jeśli chodzi o połączenie z internetem. Chociaż doszły mnie słuchy, że czasami te serwery po prostu nie działają albo są jakieś problemy, ale generalnie nawet jeśli gramy w trybie szybkiej rozgrywki, czyli yy, no, gramy na przykład Team Deadmatch, co jest nowością, o którym powiem za chwilę, yy, w trybie szybkiej rozgrywki, gdzie nie mamy dedykowanych serwerów, tylko jeden z graczy hostuje grę. Te różnice pomiędzy hostem a innymi graczami są po prostu niezauważalne. Nawet jeśli ktoś hostuje tę grę, więc to jest bardzo duży plus, jeśli chodzi o usprawnienie kodu sieciowego i samej rozgrywki. Generalnie mamy te tryby, które były w dwójce, czyli King of the Hill, Wingman, czyli skrzydłowy, czyli ty i twój poza kontra, nie wiem, ośmiu innych typów. Co jeszcze strefa wojny, egzekucja to jest. Mhm. No, czyli coś takiego, nie wiem, jak wybijanie się do ostatniego. I... 15, 15 odrodzeń. I... Nie, nie, to jest Team Dead a egzekucja i strefa wojny to jest chyba coś innego. Nie, nie, nie za bardzo. Grałem głównie w Team Dead i nie za bardzo grałem, ale wiem, że jeszcze jest e, pojmanie dowódcy, co jest też stane z dwójki poszczenie. Tak, a Team Dead o którym powie Grzesiek. O, dokładnie na zasadę. Nie, nie, dziękuję. Teraz. Ja Aha, dobra. Więc tak jak mówię, 15 jakby biletów i jeden zgon, to odejmujemy jeden bilet, aż pozostanie ich tylko 5, czyli, czyli każdy jakby gracz, no, każdy gracz ma, nie wiem, cztery jakby śmierci na zimie, to przewidziane. Niektórzy mają ich więcej, inni Więc. mniej. Tak i no, po prostu do ostatniego zawodnika. Różni się tym, że mamy kilka odrodzeń w przeciwieństwie do, nie wiem, do tego, do egzekucji, gdzie mamy tylko jedno i kończy no, się. No. Mhm. Więc to jest bardzo spoko, jest dużo jakby ludzi, którzy nie grało, ja, ja nie jestem jakimś wielkim graczem Gearsów, prawdę mówiąc, więc nie, nie, nie będę się tutaj wymodzał, ale jest świetne tak, żeby no, wejść w to, poczuć się trochę. Wydaje mi się, że ogółem multi w tej części jest taki bardziej przystępny właśnie mhm. pod kątem mam zajebistego skilla i wiem o co chodzi, tylko po prostu chcesz zagrać z kimś multi i, i możesz to po prostu zrobić bez jakiegoś większego o, nie wiem, problemach. wpinania się. Mhm. Tak, i nie musisz siedzieć, nie wiem, po ileś tam godzin dziennie, żeby wyrobić tego skilla. Poza tym chyba jeszcze jest jakaś opcja taka casualowa, nie pamiętam, bo nie to jakby ominęło, bo z racji tego, że grałem w poprzednie giercy, miałem tam na, na koncie wpisane to od razu z marszu już to zaliczyłem, ale jest chyba jakaś taka wprawka dla zupełnie świeżych graczy. To w ogóle trzecie giercy są świetne, zrobione pod względem w sensie mogły równie dobrze być to pierwsza część, z którą się spotykacie. Nie musicie znać fabuły dwójki, ani mechaniki, ani multi. Wszystko to jest świetnie wyłożone, nawet w menu, tam możecie sobie wygrzebać znaczy, filmy. Z, z, z nimi, które pokazuje wam, co było w jedence i w dwójce, więc... Tak. Ale ja osobiście wam gwarantuję, że jeżeli kupicie trójkę, na pewno będziecie chcieli zagrać w jeden kraj i w dwójkę. Tak, ale ale granie wiem. w jeden, i w dwójkę może być trochę hardcore już w tym momencie, bo trochę jednak tak te gry się zmieniły. W sensie, no, jeśli chodzi o yes. gameplay i o no, grafikę, no to o swoją rzecz. i gier, Trzecie gry są naprawdę świetnie usp jakby usprawnione. Ten, jakby to jest po prostu już doszlifowane do maksa ta mechanika i świetnie to się sprawdza. Oczywiście, jeśli gracie w multi, musicie i jesteście super y, pro graczami, musicie narzekać na nowe bronie, czyli retro lancer Nie. i obrzyny, no. tak bo to jest oczywiście broń Nie. dla nubów i jesteś jeśli jesteście prosami, gracie tylko klasycznym lancerem i obrzynym, z gnaszerem, więc pamiętajcie. jest obrzynem to Gnasherem. No właśnie. Nie, nie, wiesz co, nie rozumiem tego Raju? Ja jestem po stronie dobra, wrzucili te, te nowe bronie. Ja jestem po stronie dobra. Właśnie, nie będę kłamał. Dla mnie spoko, są nowe bronie, spróbuj się z tym jakby ogarnąć, nie wbiegaj z typem, który... Nie no mi się, że to na serce się podoba, ale jak mam być szczery, to wolę klasycznego. Tak, jest dużo lepszy. Tak, jest, tak, jest, się... tak no, ja, że chyba że rzeczywiście ktoś no, ma skila i, i potrzebuje takiej, wiesz, dodatkowego, takie, wiesz, dodatkowe wyzwanie, Why not, ale... Nie. Ogółem, no, to by było chyba na tyle, no bo... Ale, z... ale nie wchodźmy w temat Obrzyna, bo mówimy o tym. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. bo tu, tu, tu przy dwójce <grym> ogółem shotgun, to wiesz, to była głośna, to był dosyć głośny temat, teraz tym bardziej w trójce, więc... Jeszcze z Obrzynem. Dokładnie, to jak razy cztery, więc nie, nie. Nie. Um, to co, no, tak Świetna przerwiemy gra. nagle, ale no, to na tyle. No, moim zdaniem no, rewelacyjna gra, naszym zdaniem rewelacyjna gra. Polecamy każdemu. Jeszcze nam za to nie płacą, więc e, mówimy to szczerze. My nie kłamiemy, tak jak to, o czym mój kolega mówił. My, my jesteśmy my po stronie dobra. Pamiętajcie dzieci, jesteśmy po stronie dobra. Słuchajcie nas, kolorowy podcast. O, kurwa! No. Oczywiście nie, nie w kolorach tęczy, więc... No, no jak to, nie? Zresztą <grym> to leży, co paliłeś. Czy mój głos brzmi aż tak gejowsko? Mm, mam nadzieję, e. że nie robisz rączki w tym momencie. Nie, robię konika. O Jezu. Dobra. My nie lubimy tutaj jednorosto tylko. Tak. E. Wiecie, skąd ci biorą jednorosto Nie. No, dobrze. Nie. To pozostałem was w nieświadomości. w okay. punkcie. <grym> A wiesz, po się z Co? skąd po biorą biorą rozgwiazdy, no, no nie, nie, no to też, no to, to, też no to lepiej też nie do <grym> no, tak, brak. znak jakości na serio będzie, na no, będzie, będzie znak jakości, ale generalnie, może gdzie w tą grę łoić, nie wiem, czy to jest najbliższy rok. Jest tyle rzeczy do zrobienia, jakiejś znajczki. Możecie przejść Vue kilka razy. Możecie grać w trybie stręcznościowym. Możecie grać hordę, która praktycznie jest nie do ubicia i zawsze ktoś się znajdzie, żeby w to zagrać. Możecie robić sobie skilla na multi. Poza tym będą DLC. Achievementy. Ja już jest Achievement. Właśnie. Jest... Spróbujcie zrobić Sirius 3, 3.0. Uh, tak, to jest po prostu wejdźcie sobie, pisze sobie na poważnie 3-0 achievement i tam jest rzeczy na przykład do robienia przez rok. Jeśli jesteście taką achievementową dziwką jak ja, nie sprzedać tej gry nigdy. Było trochę o Girsach, albo o za dużo. O Girsach nigdy nie jest za dużo. Oczywiście było też o tym, że jesteśmy po stronie dobra, a to chyba był najważniejszy news. Nie. Tak, jesteśmy wojownikami jednorożców. O jezu. No i co? Za tydzień będzie o tym nieszczęsnym Deusseksie. Może w niego w końcu zagram i też będę mógł coś powiedzieć. Od kwiatów, A... uwolnione. Polecam, ogółem polecam, bo tak, tak jak mówiłem tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, to jest gra, która nie jest doskonała. Gears są doskonałe. Deus Ex jest prawie doskonały. No. No, no dobra, no i co? Za, za tydzień się słyszymy. Moc przybywaj. Na kiedy? była na moc Persila. Tak, Dokładnie. Więc tak, jeszcze raz, gdzie możecie nas znaleźć i co musicie robić, żeby nas jeszcze bardziej, żeby nas było jeszcze więcej. Aha, no to właśnie, no to mów, jak już tak zacząłeś. No to tak, więc osobiście możecie każdego nie, nie. nas znaleźć na Twitterze. Maciek, to jest SM Shinobi, jeśli dobrze kojarzę. Tak. Dobrze. Dobrze, a Grzesiek, to jest Grzegorzu, tak. A ja jestem po prostu el ambasadore. Możecie naśledzić. Czasami gadamy o różnych Bartek, rzeczach. Bartek ma taką ksywkę na Twitterze, bo był kiedyś Alfonsem. Tak. Bardzo znanym w Warszawie Alfonsem. Niestety ciągle bije jeszcze kobiety. Oj, ale jesteś po stronie dobra. A tak, jestem je rycerzem jednorożców, czy jak tokolwiek nie nazwać. No dobra, możecie doznać jeszcze tak, na i... fejsie, Twitterze, wszędzie w sumie. I, I koniecznie jesteś. musicie zostawić komentarz, jeśli już słuchacie tego. Gry na serio.pl oraz facebook.pl/slash or, Facebook gry na serio. Dokładnie. I możecie też komentarze zostawiać na iTunesie, czy, czy jest ok, czy nie. Wbrew pozorom to czytamy. Dobrze. Przynajmniej ja co jakiś czas na no, to patrzę. Ja ostatnio też czytam. I robię fake konta, żeby podbić ocenę. Dobrze. Dobrze. No, okay, dobra. To co, do usłyszenia za tydzień. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Grzegorz ładnie jakoś się pożegnaj ze wszystkimi. No to. Nie po nie Jezu. Yes. Co tydzień? O oh jezu. Yes.